Ostatnio w USA obchodzono dziesiątą rocznicę aktu terrorystycznego jaki wydarzył się 11 września 2001 roku. Było dużo wspomnień, refleksji, zdjęć i filmów. Jak wiemy zaraz po katastrofie było wielkie zamieszanie. Nikt nie wiedział kto zginął, kto przeżył, kto jest w szpitalu, a kto jeszcze żyje pod gruzami. W jednej z tych ostatnich wspomnień kobieta opowiadała, że wkrótce po ataku szukała w internecie listy osób, które zginęły lub zaginęły, bo nie wiedziała, w której grupie znajduje się jej mąż. Żyje czy zginął? Szukała i nie mogła znaleźć takiej listy. W środku nocy inna kobieta odpowiedziała na jej poszukiwania i jej pytanie. Nie możesz znaleźć listy osób żyjących czy umarłych? Nie szukaj tej listy w internecie. Ta lista znajduje się gdzieś indziej. Te imiona są zapisane na innej liście. Przez chwilę nie wiedziała o czym jest tu mowa. O jakiej innej liście pisze ona do niej? Po krótkiej wymianie zdań dowiedziała się o jakiej liście pisze do niej ten ktoś z daleka. Jest to lista, o której czytamy w liście apostoła Pawła do Filipian, rozdział 4 i w Księdze Apokalipsy, rozdział 20. Także proszę i Ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii. Wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są zapisane w Księdze Życia. Jeżeli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia. Księga Życia, lista żywych, lista żyjących, mimo że umarli. Którzy to ludzie? Ktoś powie, to ci, którzy należą do najlepszej religii. Że to ci, którzy należą do prawdziwej religii. Ktoś powie, że to ci, którzy sobie zasłużyli. Którzy to ludzie? 11 września 2001 roku umierali ludzie z różnych religii i umierali ludzie nie należący do żadnej religii. Księga życia. Lista żyjących, mimo że umarli. Którzy to ludzie? Czytamy o tym w Apokalipsie, rozdział 21, wiersz 27. A nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ochydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w Księdze Życia Baranka. Księga Życia Baranka. Oczywiście jest to Księga Życia Jezusa. Księga Żywego i Żyjącego Jezusa. 11 września 2001 roku umierali ludzie z różnych religii i umierali ludzie nie należący do żadnej religii. Ale każdy, kto był zapisany w Księdze Życia Baranka, przeżył i przetrwał atak, przetrwał ogień i przetrwał śmierć. Przetrwał i żyje, bo jego imię było zapisane w Księdze Życia. Bo jego imię było zapisane w Księdze Baranka. Zapraszamy i dzisiaj do rodziny Żywego Baranka. I zapraszamy do słuchania i do udziału w audycji Wiaraj Wolności. Również Ania i Józef Lupa. A co w dzisiejszej audycji? Jezus, który się narodził, który przyszedł do tych, których stworzył, został odrzucony przez tych, których stworzył i skazany, ale i ten, który zmartwychwstał. Według zapisu Apostoła Jana i prezentacji Henryka Dedo z głosu Ewangelii w Warszawie, odrobina miłości. To za mało. Część pierwsza to reportaż z Polski. Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź z nagrodami. Również radiowe studium biblijne, muzyka, śpiew, a za moment utwór muzyczny i może moment do zastanowienia. Ewangelia Jana, rozdział 20, wersety od 24 do 29. Tomasza, zwanego bliźniakiem, który należał do grona 12, nie było z nimi, gdy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili Mu, widzieliśmy Pana. On jednak oświadczył, nie uwierzę. Dopóki nie zobaczę śladów po gwoździach na Jego rękach i nie dotknę ich własnymi palcami. I dopóki nie dotknę własną ręką rany w Jego boku. W tydzień później uczniowie Jezusa znów byli razem i Tomasz był z nimi. Jezus wszedł mimo zamkniętych drzwi. Stanął wśród nich i tak ich pozdrowił. Pokój wam. Następnie zwrócił się do Tomasza. Połóż tu palec i przypatrz się moim rękom, Podnieś dłoń i dotknij mojego boku. Przestań wątpić i wiesz.” Tomasz zawołał, mój Pan, mój Bóg. Rzekł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy wierzą, chociaż nie widzieli. Jeszcze wiele innych wielkich dzieł dokonał Jezus w obecności uczniów, które w tej księdze nie zostały opisane. Te zaś zostały opisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga, abyście uwierzyli, że On zapewni wam życie. Myśląc o Tomaszu, kojarzymy go z wątpliwościami, z wątpieniem, brakiem wiary, niedowierzaniem. Jesteśmy gotowi nazwać go wątpiącym Tomaszem. Ciekawe jest to, że Jezus nie gani Tomasza z powodu jego wątpliwości. Jezus gani go, napomina go z powodu jego niewiary. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Wątpliwości często są związane z intelektualnymi problemami. Chcemy wierzyć, ale nasza wiara jest podkopywana przez problemy i pytania. Niewiara to problem moralny. Po prostu my nie chcemy wierzyć. W co nie wierzył Tomasz? W doniesienia innych ludzi, że Jezus żyje. Pozostali uczniowie mówili mu Tomaszowi, widzieliśmy Pana. Użyte tu słowo mówili znaczy, że robili to ciągle. Oni nie tylko raz mu o tym powiedzieli, ale czynili to wielokrotnie pewnością kobieta, która jako pierwsza zobaczyła z martwych stałego Pana i dwaj uczniowie idący do Emaus również mówili o tym Tomaszowi. Jak większość ludzi w tamtych czasach Tomasz miał dwa imiona. Tomasz to imię aramejskie, Dydymus to imię greckie. Bezpośrednio przetłumaczone znaczą te oba imiona bliźniak. Kto był jego bratem bliźniakiem? Tego nie wiemy. Ale każdy z nas wie, że są takie momenty w naszym życiu, że czujemy, że moglibyśmy być jego bliźniakami często nie chcemy uwierzyć i nalegamy, aby Bóg nam siebie uwiarygadniał i dowodził sam swego istnienia. Dziesięciu uczniów mówiło Tomaszowi, że widzieli Pana, jego ręce i bok, tak więc Tomasz uczynił z tego dla siebie test. Ciekawe, że Tomasz, który był świadkiem wzbudzenia przez Jezusa Łazarza z martwych, teraz kwestionuje zmartwychwstanie samego Jezusa. Chciał dowodów. Dla Niego zobaczyć znaczyło uwierzyć. Słowa Tomasza pomagają nam zrozumieć różnicę pomiędzy wątpliwościami, a niewiarą. Wątpliwości mówią, ja nie mogę uwierzyć, jest tu zbyt dużo problemów. Niewiara mówi, ja nie uwierzę, dopóki nie dostarczysz mi dowodów, których oczekuję. Jezus słyszał słowa Tomasza. Nikt mu nie musiał ich powtarzać. Gdy objawił się uczniom kolejny raz, postanowił zająć się niewiarą Tomasza. To niezwykłe, że Jezus przychodzi do nas, do miejsca naszej niewiary i podnosi nas do miejsca, w którym powinniśmy być. Jezus był gotów spełnić żądanie Tomasza. Ewangelie liczą na temat tego, czy Tomasz skorzystał z zaproszenia Jezusa. On już nie potrzebował tego testu, by mógł uwierzyć w żyjącego Pana. Słowa, jakie Jezus skierował do Tomasza, dosłownie brzmią – skończ z niewiarą, zacznij wierzyć. Jezus zauważył niebezpieczny proces w życiu Tomasza i chciał go zatrzymać. Najlepiej ten proces opisuje autor listu do hebrajczyków – Baczcie aby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Nie jest rzeczą łatwą zrozumieć psychologię wątpienia i niewiary. Być może jest to związane z naszą osobowością i temperamentem. Część z nas łatwiej okazuje zaufanie. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To zdanie mówi nam, że Tomasz nie musiał dotykać Jezusa, aby uwierzyć w Jego zmartwychwstanie. Wystarczyło mu to, że go zobaczył. Jezus był zainteresowany nie tylko tym, by pomóc Tomaszowi, by ten uwierzył. On jest zainteresowany również współczesnymi wątpiącymi Tomaszami. Tobą i mną. Historia Tomasza przypomina nam, że niewiara okrada nas z błogosławieństwa i możliwości. Podważanie tego, co zrobił Jezus, może brzmieć bardzo naukowo. Ale najczęściej stoi za tym upór serca, które nie chce uwierzyć, a nie otwarty, poszukujący umysł, Tomasz reprezentuje tu tzw. naukowe podejście do życia i takie podejście nie sprawdziło się w jego przypadku. Kiedy sceptyk mówi, nie uwierzę, dopóki nie, to to zdanie pokazuje nam, że ta osoba wierzy. Wierzy w rzetelność testu lub eksperymentu, który sobie założyła lub wyznaczyła. Jeśli ktoś może wierzyć w swoje tak zwane naukowe podejście, dlaczego ktoś taki nie może wierzyć w to, co Bóg objawił? Każdy w coś wierzy. Różnica polega na tym, co jest obiektem, przedmiotem wiary. Chrześcijanie pokładają swoją wiarę w Bogu i Jego Słowie. Ludzie, którzy nie wierzą, swoją wiarę pokładają w sobie samych. Ja nie mogę, ja nie patrzę Krzycząc tak sobie tłumaczę To wcale tak nie było To tylko mi się śniło Twoja droga coraz cięższa Wciąż upadasz wielka twoja męka silny, coraz słabszy, każdy śmieje się i patrzy. Spełniło się twoje słowo, a ja krzyczę wciąż na nowo. To wcale tak nie było, to tylko mi się śniło. Kto pyta, nie błądzi. Kto czyta, nie błądzi. Kto czyta i przyjmuje Słowo Boże, na pewno nie błądzi. Zapraszam wszystkich do udziału w Radiowym Studium Biblijnym. Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź. Pięć osób, które przez telefon podadzą prawidłową odpowiedź. Według tego, co znajdujemy w Piśmie Świętym, otrzymają jedną z nagród. A nagrodami są polsko-angielski Nowy Testament, który również pomaga w nauce języka angielskiego, ponieważ tekst jest zapisany w dwóch językach. Na każdej stronie jedna kolumna po angielsku, druga kolumna po polsku. Gdy czytasz, korzystasz podwójnie. Poznajesz wolę Bożą dla siebie i doskonalisz się w języku angielskim. Drugą nagrodą jest moja książka na temat niezwykłości Pisma Świętego, pod tytułem Zdumiewające Odkrycie trzecia nagroda to przewodnik do czytania Pisma Świętego na cały rok gdy korzystasz z przewodnika czytasz własne Pismo Święte co tydzień inny temat przewodnik ten nie zawiera żadnych komentarzy przy czytaniu czytając Pismo Święte według tego przewodnika poznajesz w każdy dzień coś nowego i widzisz, że poznawanie Pisma Świętego nie jest wcale trudne że łatwe do zrozumienia Następna nagroda to jeden egzemplarz miesięcznika Słowo Prawdy. I jeszcze jedna nagroda to film Jezus, którego treść jest wiernie oparta na Ewangelii świętego Łukasza. Pismo Święte tłumaczy i objaśnia samo siebie. Przed pytaniem czytam fragment z Księgi Wyjścia, rozdział 20, wiersz 9-10. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Jednak dzień siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga Twego. Nie możesz dlatego w tym dniu wykonywać żadnej pracy ani Ty sam, ani Syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka wewnątrz Twoich bram. Pytanie. Dlaczego u Żydów dniem odpoczynku był ostatni dzień tygodnia, sobota, a po zmartwychwstaniu Jezusa obchodzono pierwszy dzień tygodnia, niedziela? Odpowiedzi szukamy w Ewangelii Mateusza, rozdział 28, wiersze 1-6. Przed pytaniem czytam fragment z Księgi Wyjścia, rozdział 20, wiersze 9 i 10.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 Dlaczego u Żydów dniem odpoczynku był ostatni dzień tygodnia, sobota, a po zmartwychwstaniu Jezusa obchodzono pierwszy dzień tygodnia, niedziela? Odpowiedzi szukamy w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 28, wiersze 1-6. Każdy, kto znajdzie odpowiedź, taką, jaką podaje Pismo Święte, może telefonować już teraz na numer 503 0068.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 Obydwa telefony. Numer kierunkowy 773. Śpi, śpi, Obudziła się. Piki? No? Stałaś? Co to jest? Wujek? Wujek? Bada teraz. Cieszę się bardzo, jak mój mąż mnie wyręcza, że rano wstaje, robi butelki wszystkim dzieciom tam persy zmienia, och Boże, ja A po prostu... co? Przed robotą wychodzę, porobię tak. to, ona pośpi więcej, bo przez cały dzień jest dziećmi, nie? Tak, tak. A ja dla I... mnie to jest tam, wiesz, 20 minut i... I tak się cieszę I tyle 20, on zawsze mówi, daj mi 5 minut, tylko 5 minut spania, nie? I tak się cieszę, że, że, że... mój mąż może to robić, tak się po prostu cieszy, że tym Boże, dobrze, że on mi chociaż tyle pomaga, że że te perce, że chodzi z jednym, drugim, trzecim dzieckiem, że te butelki i w ogóle w nocy też wstaje i przykrywa komputerki no właśnie, tu czy, jestem czy... pedantem. Yy, Dziecko czy... musi być pojedzone. Dziecko nie może mieć mokro. Yy. <laughs> A to tylko tyle co do dzieci, żeby nie miało mokro i było pojedzone. To wystarczy. <laughs> A resztę to Przej, przejdzie to jakoś. Zobaczcie, kotek przyszedł. No. Tak. Odrobina miłości, to za mało. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Widzimy hmm. teraz papa. Wiesz, hmm. y dziecko y czasem Pata. się budzi w nocy i płacze. A to jest y, też mowa dziecka, że on mówi y, coś do mnie, i ja muszę też odgadnąć ten płacz. Jaki ten płacz jest? Y, potrafię rozpoznać ten płacz, bo czasem płacz jest też taki zwróć uwagę na mnie, wymuszony, taki aktorski. I mimo, obojętnie jaki to by był płacz, to każde dziecko potrzebuje właśnie przytulenia. I go biorę, i tule, i nawet wiesz, jak dziecko nawet śpi, ja go, ja go głaszczę. Jak mówię mu do ucha, ja przekazuję mu te uczucia, to, to ona jest szczęśliwa. Mimo, że śpi, to po prostu też czuję, że go głaszczę, że go dotykam, że go kocham. Ono czuje moją miłość. W śmieszku. Mm. E, e. No. Ja kiedyś spotykam taką osobę mówi pyta mi się, Słuchaj, ty, czy ty nie znasz, kto kocha dzieci i z domu dziecka i chciałby z nimi pracować. A ja wiem, ja kocham dzieci, y, ale mogę się z, z rozglądnąć do oka i no zobaczę, może kogoś znajdę. I dostałam takie, takie, takie zaproszenie, sama poszłam do takiego ośrodka, y, gdzie zobaczyłam problemy tych dzieci, którzy przychodzą i odchodzą. No, są molestowane dzieci, zranione w trudnych sytuacjach. I jak oglądałam to wszystko, to widziałam, że tak, to, to jest to, co ja będę robić. No zaskoczyło mnie to, nie? Ona, chciała, ona w ogóle chciała się wybrać z domu, bo prze, przez tyle 20 lat nigdzie nie pracowała, nie? To do pracy, do pracy, do pracy. Nie? No ja. No to chciała. No i akurat tak się trafiło, nie? A i właściwie były pieniądze, to po co ci to w ogóle ta praca, nie? Zachęcałam swojego męża, mój mąż się bał, że dzieci będą y, nam płakać, że już tak naprawdę dzieci mamy już duże, że już mamy czyste ściany i w ogóle tapety są niezrywane i, i niepomalowane ściany i. Reakcja była taka, że ja miałem pracę, nie? Cały dzień mnie angażowała praca do ogrodnictwo. 18 godzin na dobę, 16. No i to się nie dało, bo sam robiłem czyli wszystko, zapalacza za wszystkiego, trzeba było być za, za sprzedać, urwać, wszystko, nie? I dlatego ja nie widziałem tego, bo ja na placu nieraz to nie było mnie na, nieraz całą dobę, nie? I jeszcze się widzieć, że dzieci będą w domu, bo wiedziałem, że jest niemożliwością, żeby ona to sama podołała temu. Trzeba odpocząć, trzeba wyjść i mnie to zostawi, a komu? Ktoś musi zostać, że nie mamy dziadków, nie mamy babci, Niko w domu nie było starszych. Tylko myśmy byli sami, a to są dzieci małe, nie? No, a po drugie jeszcze było mówione, że, że jeszcze będą tu przychodzić inni ludzie, yy, rodzice tych dzieci. Kiedy? Kiedy ona się tym zajmie? Przecież tak samo w domu są dzieci, nie? Czwórkę by mieli, a została dwójka jeszcze na wychowanie, nie? A ona mi powiedziała, dobrze, tylko idź, bo musi być małżeństwo, no i poszedłem na ten kurs. Tam było dwa razy w tygodniu, chyba nie? No i tak to się stało. No. Kursy się przeszły, zdało się te pytania. No i w ogóle w tym domu się w ogóle wszystko zmieniło. Dzięki tym dzieciom, oni nam tak dużo dają radości. I wcale nie musimy siedzieć przed telewizorem, bo jak widzimy, jak te dzieci gaworzą też, jak oni się rozwijają, jak, jak oni nam pokazują takie różne rzeczy. I tą miłość nam dają, to tak naprawdę telewizora się nie chce oglądać, bo, bo się cieszymy tymi dziećmi. <głosy> My mamy Pogotowie. Pogotowie opiekuńcze. To obojętnie, godzina w nocy przywozi policja, jakbyś tam gdzieś była jakaś awantura, nie mają gdzie dziecka zostawić, to mogą tobie przywieźć do domu. Musisz przyjąć. Nie o godzinie, godzinie 11 w nocy dzwoni, dostaliśmy na Taniela, tak, że w parku byli pijani rodzice i. Dziecko jest do wzięcia. Godzina 11.00 dostaliśmy telefon, że mamy przyjechać po dziecko. Z tym, że godzinę czasu, że potrzebuje jeszcze lekarz zbadać dziecko. I o pierwszej w nocy odebrałam telefon, że dziecko zostało w szpitalu, że zostało przebadane i tam jeszcze na obserwacji zostało. I dopiero za dwa tygodnie odebrałam dziecko. Te same. Miała na imię Julia nasze pierwsze dziecko i w ogóle przeżywaliśmy to niesamowicie, bo żeśmy w nocy w ogóle nie spali i w ogóle nie mogliśmy uwierzyć, że mamy takie małe dziecko i że ktoś nam dał to dziecko i czy w ogóle, czy nam się to wydaje Jestem so, się że naprawdę mamy dziecko, niemowlaka mamy i tak naprawdę tak, tak żeśmy się angażowali, że my w nocy po prostu nie spali ja się po prostu modliłam, cieszyłam kochaliśmy tak te dziecko i ja po prostu bardzo szybko nawet bo jakoś tak 6 tygodni było i musiało od nas odejść i i, i, i tak naprawdę, Boże, no musimy już go oddać i mąż mówi tak no wiesz, no Jadziuśko, no proszę Cię, no nie wygłupiaj się no wiesz, no, no nie przesadzaj tak mnie podtrzymywał i pocieszał mnie, żebym w ogóle nie płakała no i ja mówię, no okej okay, no wiem, że ta parola, no, no musimy oddać już, dostajemy następne dzieci i mamy oddawać te dzieci a mój mąż patrze i, i niby taki twardzie, facet a po prostu ze łzami w oczach oddawaliśmy pierwsze dziecko i no, Później były następne, dzieci następne. Na tym kursach, nie? Na przykład takie jedno pytanie, im zawsze, to co oni zadali, nie? Co zrobić, jeżeli dostaniesz dziecko, jest u Ciebie dziecko, a ma tam, no nieważne czy ma tam, no roczek czy dwa, nie? I zostało wyrwane od, od rodziców, no mają w środowisku, no dejmy na to, że to jest w blokowisku, bawi się z tymi dziećmi, nie? I jest u Ciebie. No, i zaczyna tam tęsknić, czy coś, co ma zrobić. No i takie, to było pytanie. No to odpowiedzieliśmy pytanie, że, że z tym dzieckiem się jedzie do tego blokowiska, tam do tej piaskownicy gdzieś nie, i żeby się spotkało z kolegami. nie? Brawo, bardzo dobra odpowiedź, nie? A teraz, jak od nas odchodzą? Nie wolno mieć kontaktu. No to ja, u nas dwa lata dziecko, i zabierają. I nie masz kontaktu. Mamy przepiękne zdjęcia, teraz właśnie jak dziecko odeszło mi, to sobie oglądałam, to tak sobie po prostu popakiwałam bo takie mówi mówicie, takie fajne rożrabiaki, że nie wiem, no popatrz, to jest mój Nataniel wiesz, i rodzice syni też mu Natan da na imię, w ogóle nie chcieli zrezygnować z tego imienia, to jest taki mój ulubieniec, im więcej mu pokazywałam miłości, to tym więcej wychodził mi na głowę, ale po prostu nie umiałam, mu... no kocham go bardzo, bardzo go kocham. Daria, ale za Dariu przyszła wiki. No, za da, da Daria odeszła <grym> i wiki się i... dostaliśmy. No i zobacz, jakie piękne. A tu akurat takie sam, a tutaj Ola. Wiesz, ja, ja mam taki bliźniaczy wózek i pakuję te dzieci i jeżdżę z nimi. No zobaczę tutaj do huśtawki ją dawałam. Zauważyłam, że yy, mimo to, że jest troje dzieci, to jest taki, taki plus dla tych dzieci, że oni. Jak są, akurat tak się złożyło, że w tym samym wieku taka 5-miesięczna jest różnica między nimi, to oni między sobą nawiązują takie więzi, relacje. I oni się tak naprawdę się troszczą o siebie, podają sobie smoczki czy tam jedzenie i w ogóle jak ktoś się uderzy w paluszek, to się tulą, kochają, takie uczucia sobie przekazują i oni się kochają. No normalnie tak patrzę sobie Boże, jak, jak, jakie więzi są niesamowite między nimi. I, I dzięki temu, że ich jest w trójka. To, to oni się tęsknią za sobą, chodzą za sobą, no po prostu no pocieszają się. No po, takie rzeczy fajne widzę między nimi, jak te, te, te uczucia się rodzą między nimi. A wspomina się te czasy. nie, te, na, na, Najwięcej się wspomina te dzieci, co były po dwa lata u nas. A jeden, jeden był trzy lata, nie? Mhm. No, no bo nie było rozwiązania sądownie. To, to jest za długo, bo pra, prawo nakazuje rok maksymalnie. No i to bardzo dobrze zrobili. Że, że nie zabrali. Jedno dziecko nam tylko zabrali. Karolinę, co nam wzięli dziecko, i z powrotem poszło do domu dziecka. Mamy kontakty tylko z tymi rodzicami, którzy chcą. Tych rodziców, co, co najwięcej te kochają dzieci. Takie było życie tu. Bo oni u nas dużo przebywali. Bo ci, ci, te rodziny, które na przykład były małe niemowlaki, to tam do niemowlaka nie trzeba było przychodzić, nie? zależy, jaki był tam, przez tydzień, po dwa, trzy razy i już dziecko można było zabrać. A te dzieci, które były starsze, no to mieliśmy taki jeden przykład, <śmiech> że przez miesiąc tu siedziało Dzień w dzień z dzieckiem. Rana Od rana do wieczora. Mhm. Ale my na to, no, po prostu my się tak wciągli, że już my pozwolili, nie? Nieraz się miało ją dość, bo taka była gaduła, ale, ale takie serce, ona przeżywała to. I ty... Wczoraj do nas dzwoniła, Wczoraj. godzinę ja siedzi to... na telefon, a jak... no, Mamy tam a, dwoje ja czy troje takich, co piszą, tam. co można z nimi kontaktować. Oni chcą z nami kontakt, nie my, bo my w ogóle ani telefonu do nich nie mamy, ani adresu nie mamy, to tylko oni do nas. Na samym początku, jak nas znaczy, uczyli... Zdjęcia na coś... też nam przysyłają, jak no, jest urodzinowy, jak w ogóle tam siedzą w pięknej sukni, jak siedzi z tortem i tam gdzieś z boku, ci rodzice są. A rocznica, nie? Tak, Rodzica, tak, tak. I już właściwie ten okres, jak się wydłuża, to już coraz rzadziej yy, dzwonią. No, A ty pamiętasz, prostu. Ja, ja nie bardzo pamię dużo dzieci ja pamiętam, nie pamiętam, ale.. No sporo jeszcze, ale sporo też się ona pamięta, które tak... do jakich poszło rodzin, nie? Tam gdzie do dzieci. A dzisiaj by się wiedziało, ile ale było nawet mamy dzieci te Trzeba by policzyć, no to co ośrodek chyba by policzył. Bo my nie prowadzimy takich, żeby prowadzić to dziecko było, to dziecko było. No, nie wiem, 8 lat 40 tak gdzieś było gdzieś. Bo to, że niektóre były przez 2-3 lata nie tam, nie? no ale w międzyczasie odchodziły następne. To, to się działo, a tam było na przykład przyszło miesięczne i w ciągu dwóch miesięcy poszło, w ciągu 4 miesięcy poszło do rodziców. się do końca i zejdź na kolację Idź za Arusiem teraz tam na górę Spakujcie się, niech chwilka Aruś sobie dwa, dwa razy zagra w tę grę Dobrze, ty raz I zaraz ja zejdziecie No dobrze, to po dwa razy zagrajcie I, i zaraz zejdziecie na kolację, dobra? U Jadzia Aruś był w pogotowiu rodzinnym i właściwie był bardzo długo bo był niecałe trzy lata Także dla niego Jadzia była właściwie wszystkim w jego małym życiu i tworzyła mu rodzinę i on bardzo ją wspomina, mimo już upływu lat, bardzo ją też wspomina czasami, ale teraz już co, coraz rzadziej inicjuje takie rozmowy, że na przykład mu się przypomnie, albo jakiś smak potrawy, i wtedy sobie przypomina, o, taką potrawę jadłem u Jadzi, na przykład jakąś tam paprykę w occie. Albo na przykład jak jechaliśmy do Zakopanego, no to on nagle sobie też przypomniał, że zna tą drogę. I tak zastanawia się, skąd zna tą drogę. I zaczęli z Uzią dyskutować, a wtedy żeśmy też jeździli do przedszkola Montessori. Ale nie, nie, ja znam jeszcze tą dalszą drogę i w końcu sobie sam przypomniał właśnie, że do Jadzi. No i bardzo sympatycznie wspomina nawet... Mamy w planie odwiedzenie Jadzi za Rusiem, tylko chcemy, żeby to było z jego inicjatywy. Tak się nie da grać, że ja dwa razy, a on dwa razy. To trzy, ty trzy razy, a on dwa razy. Mm. No. Nie, dobrze, najpierw Aruś sobie zobaczy tą grę i ty no, będziesz a sobie... No, nie da dalej grać? Córuś, ty też się spakuj, proszę. Ale ja już się spakowałam. No to weź sobie tą grę na górę, Arka, i się połóż sama na niej grać, dobra? No i zaraz będzie wrzask, bo ono podotyka. Ja, wiem, że, wzią, że mu nie może dotykać PSP. Widzisz jakaś zadowolona, że? Słuchali Państwo pierwszej części reportażu Odrobina miłości to za mało. Do wysłuchania drugiej części zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień. W ten bezbożny świat Nie pozwolę Ci maleńka Stracić cennych życia, lub. Chcę rozkochać Ciebie w Panu Abyś za Nim ciągle szła Tylko On Cię poprowadził za nie znam nic On jest drogą On jest prawdą On chce życiem Twoim być im odnajdziesz swoje szczęście Tego chcę nauczyć Cię I choć bardzo Ciebie kocham Bardziej o. Bo sam Bóg mi ciebie dał, byś to wiedzieć mogła się, że za ciebie on też zmarł. W niebie spotkać cię. Pomyślę o tym, że Możesz wiecznie świadomać, Jakże mogłaby Pozwolić Ci Coś innego Umiłować Nie pozwolę Ci Córeczko Odejść w ten bezbożny świat Nie pozwolę w ten bezbożny świat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 o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie częsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł wtedy przemówił do niewiast. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tutaj, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Dlaczego u Żydów świętym dniem, dniem odpoczynku była sobota? Odpowiedź prosta, bo taki nakaz otrzymali Żydzi od Boga, Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twoje zajęcia, jednak dzień siódmy jest szabatem. Jest szabatem, czyli dniem wypoczynku. Szabat to dzień święty, sobota. Najpierw pracujesz, później odpoczywasz. Takie jest prawo. Nie możesz najpierw odpoczywać, a później pracować. Na odpoczynek musisz sobie zarobić. Takie jest prawo. Nic nie ma za darmo. Nic nie ma z łaski. Najpierw uczynki, później nagroda. Nawet odpoczynek nie otrzymujesz darmo. A jak to się zmieniło w chwili zmartwychwstania Jezusa? Wszystko się zmieniło po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jak czytaliśmy przed chwilą. Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia. Jezus zmartwychwstał następnego dnia po szabacie, w niedzielę. Chrześcijanie zaczęli obchodzić dzień święty w niedzielę. Jezus zmartwychwstał w niedzielę. I chrześcijanie zaczęli obchodzić dzień święty w niedzielę. Czy to przypadek? To nie jest przypadek. I ma to bardzo ścisłe powiązanie z nową erą, jaka została zapoczątkowana w dniu zmartwychwstania Jezusa. Ma to ścisłe powiązanie z erą łaski. Jezus zmartwychwstał w niedzielę. Ma to ścisłe powiązanie z czasem łaski dla człowieka, jaki zapoczątkował Jezus swoim zmartwychwstaniem. Czym się różni w tej sytuacji prawo i przykazania? Czym się różni w tej sytuacji prawo i przykazania prawa od łaski? Jeszcze raz.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 Jezus stał pierwszego dnia tygodnia, w niedzielę. Chrześcijanie zaczęli obchodzić dzień święty w niedzielę. Najpierw dzień święty, a później sześć dni pracy. Przykazania prawa mówiły, najpierw praca, później święto. Łaska Boża zachęca, zacznij od święta, zacznij od dnia świętego, zacznij od dnia radości a później pracuj, a później przed tobą sześć dni pracy. Najpierw w niedzielę ciesz się, raduj się, buduj się, nabieraj siły, a później pracuj przez sześć dni. Nie rób tego pod przymusem, czyń to z radością. Czy ma to sens? A przede wszystkim, czy widzimy tutaj wspaniałość Boga w Jezusie Chrystusie? Stare prawo zamienione jest na nowe. W Chrystusie wszystko jest inaczej. W Chrystusie wszystko jest nowe. W Chrystusie wszystko jest dobre, przyjemne, pachnące, zachęcające i zapraszające. Czy jest mądry ten, kto to odrzuca? Czy jest mądrym ten, kto to lekceważy? Czy jest mądrym ten, kto nie docenia tego?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 do programu, do rozmowy, dyskusji, do cytowania bardzo ważnych wierszy, wersetów z Pisma Świętego. Tak jak ostatnio zaczęliśmy nowy temat, temat niezwykły, a niezwykły dlatego, że będziemy czytać i mówić, co Pan Bóg dał człowiekowi, temu, który należy do Chrystusa, Zobaczymy, mam nadzieję, że zobaczymy, że dał wszystko, że nic nie zostawił dla siebie, ale dał wszystko, co miał. I właśnie chcemy to udowodnić, potwierdzić, utwierdzić, jak dużo jest tego, co Pan Bóg dał. I przypominam, że jest to temat dotyczący tych, jedynie tych ludzi, którzy należą do Chrystusa, tych, co nie należą, co są poza Chrystusem. Ten temat nie dotyczy. A jeśli dotyczy, to tylko w tym sensie, w tym względzie, żeby ich zachęcić, żeby dzisiaj, jeszcze dzisiaj przyszli do Jezusa i znaleźli się w Jezusie Chrystusie. Ze mną dzisiaj jest Ania Józef-Lupa. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. I zaczniemy... Od listu apostoła Pawła do Koryntian, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział trzeci, wiersz czternaście. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. To wymaga objaśnienia, bo są tu takie terminy jak Starego Przymierza, co to jest ta zasłona, więc może tutaj należałoby troszkę to rozjaśnić. Tutaj apostoł Paweł zwraca się do Żydów, czyli do ludzi Starego Przymierza, ale nie tylko. Bo tutaj on mówi, że do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, umysły ich otępiały. Wszyscy ludzie, którzy zwracają się do starego przymierza i w tym starym przymierzu trwają, którzy myślą, że przez wypełniania, wypełnianie prawa, przez uczynki mogą być zbawieni, Cały czas jest ta sama zasłona, która jest nieodsłonięta. Dopiero wtedy, kiedy człowiek przychodzi do Chrystusa i kiedy przyjmuje łaskę Bożą, łaskę Bożego usprawiedliwienia z grzechów, dar Bożego zbawienia, ta zasłona zostaje odsunięta I to następuje, kiedy człowiek przychodzi do Jezusa Chrystusa i jest umieszczony w Jezusie Chrystusie. Dlatego też apostoł Paweł mówi, że gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tym obrazem, że zasłona została usunięta w Chrystusie, jest sytuacja, która jest opisana w jednych z Ewangelii, kiedy Jezus Chrystus umierał na krzyżu i, i, i a, powiedział, wykonało się i oddał ducha, zasłona w świątyni roz, rozdarła się z góry na dół. To jest obraz, że zasłona poznania Boga, zasłonia, zasłona poznania Bożej łaski, Bożego zbawienia. Dopóki człowiek nie zrozumie i nie zobaczy, że Boże zbawienie, usprawiedliwienie, wszystko jest w Chrystusie, dopóki człowiek patrzy na prawo, a nie widzi Chrystusa, cały czas jest zasłona na Jego oczach i na Jego sercu oczywiście. A więc to jest to przyjście do Chrystusa, że możesz się znaleźć w Chrystusie, a jeśli się znajdziesz w Chrystusie, to zasłona zostaje odsłonięta, a ta zasłona jest również zasłoną poznania Pisma Świętego. Jeśli Czytasz Pismo Święte, a nie należysz do Jezusa Chrystusa, ta zasłona nie pozwala ci nawet zrozumieć Pisma Świętego. To jest okropna zasłona, to jest gruba zasłona. Tamta zasłona w świątyni miała około 12 cm grubości. Ta zasłona na naszych oczach, jeśli nie należymy do Chrystusa, jest tak samo gruba. Samemu człowiek nie jest w stanie tej zasłony ściągnąć. Ta zasłona jest usunięta w Chrystusie. Kiedy człowiek przez wiarę przychodzi do Chrystusa, kiedy przez wiarę Bóg umieszcza tego człowieka w Chrystusie, to Bóg czyni to, że usuwa tą zasłonę. To nie my sami usuwamy tą zasłonę, to nie my sami mamy zdolność siebie, żeby coś zobaczyć. To Bóg w Jezusie okazuje tą cudowną łaskę, że ściąga nam naszą zasłonę z naszych oczu, z naszego serca, że możemy patrzeć i widzieć, czytać pismo i rozumieć. Następny wiersz przypomina nam i objaśnia nam, co to znaczy, co znaczą te słowa, które kiedyś Jezus powiedział. Musicie się na nowo narodzić. A jest to zapisane w drugim liście do Koryntian, rozdział 5, wiersz 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jeśli ktoś jest w Chrystusie. Jeśli jest, jest nowym stworzeniem. Natura człowieka, narodzonego z, wedle Adama, czyli każdy z nas narodzi się wedle Adama. W Adamie, czy też natura człowieka naturalnego, jest całkowicie odmienną naturą od natury, która jest i która manifestowała się w Jezusie Chrystusie, kiedy był we wcieleniu. Ale ta sam, ten sam Chrystus żyje. Także je, natura Jezusa Chrystusa, Jego charakter, Jego pragnienia, myśli, serce jest całkowicie odmienną naturą od, od każdego z nas, który narodził się w fizyczny sposób. Jednak kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, to samo życie, które jest w Chrystusie, ta sama natura, która jest w Chrystusie, zostaje nam szczepiona, zostaje w nas zamanifestowana, i to wszystko się dzieje przez Ducha Świętego. To się wszystko dzieje w sposób niewidoczny fizycznymi oczami, ale widoczny po tym, kiedy człowiek przychodzi do Chrystusa i staje się nowym stworzeniem wedle Chrystusa, widoczne jest w Jego czynach, w Jego myśleniu, w Jego działaniu. Widzimy, że ten człowiek jest nowym człowiekiem. Fizycznie jest taki sam, ale coś się w nim zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że, że Chrystus jest w nim. Bogu podobało się, aby, żeby, aby mógł mieszkać w człowieku. A Bóg, kiedy mieszka w człowieku, mieszka, mieszkając w człowieku przez Chrystusa, przez Ducha Świętego, również mieszka w swojej pełni, w swojej natury i udziela tą naturę temu człowiekowi. Człowiek, który, który nie ma w sobie Ducha Świętego, jest, apostoł Paweł mówi, nie należy do Chrystusa, ale ten człowiek jest całkowicie podobny do ludzi wedle ciała. Natomiast człowiek, który naradza się na nowo, jest, staje się na obraz Jezusa Chrystusa. Dlatego tutaj apostoł Paweł mówi, że, że wszystko stare przeminęło i wszystko stało się nowe. A to wszystko jest z Chrystusa, czy też z Boga? Następny wiersz mówi, że tym, którzy należą do Chrystusa, Pan Bóg coś dał, a jednocześnie do czegoś, jakby do czegoś zobowiązał. Jest to drugi list do Koryntian, rozdział 5, wiersz 19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. Nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. WPNA Oak Park, Chicago. Mogą być ludzie, którzy przyjdą do ciebie i powiedzą: Jeżeli nam zapłacisz, jeżeli dasz tyle i tyle, my zrobimy to i to, i dzięki temu będziesz pojednany z Bogiem. Zrobimy taki czy też inny rytuał i przez to będziesz pojednany Bogi, z Bogiem. Zrobisz to czy tamto, pójdziesz do tego kościoła, do tego świętego miejsca i przez to będziesz miał odpust albo będziesz pojednany z Bogiem. A Pismo co mówi? Że Bóg w Chrystusie, w Jego dziele na krzyżu, świat ze sobą pojednał. W jaki sposób możemy mieć pokój z Bogiem, możemy być pojednani z Bogiem, jeżeli Bóg nie zaliczy mi moich upadków, czyli moich grzechów. I teraz, kiedy Bóg posłał Jezusa na ten świat i Jezus poszedł na krzyż, i pan Jezus Chrystus wziął moje grzechy i winę za moje grzechy, wina za moje grzechy spadła na niego. Bóg w ten właśnie sposób pojednał mnie z sobą, nie zaliczając mi, moich upadków, dlatego że te upadki, moje grzechy zostały przypisane Jezusowi. Ale nie tylko to, że nie zaliczył mi moich grzechów, moich upadków. Nie tylko to, że pojednał mnie ze sobą, ale On powierzył każdemu mi, i Tobie, jeżeli wierzysz i zostajesz pojednany, powierzył nam słowo pojednania. To znaczy, że mamy iść i głosić całemu światu, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, że Bóg w Chrystusie dokonał zbawienia z łaski, że tam na krzyżu Golgoty dokonało się odkupienie, że tam, kiedy patrzysz na krzyż, jest łaska Boża, jest sprawiedliwość Boża, ale również jest odkupienie, miłosierdzie i miłość Boża. Świat próbuje się ze sobą pojednać i świat będzie próbował się ze sobą pojednać. Widzimy, jak wiele wysiłków jest dookoła, żeby świat żył, był, istniał w pokoju. Jednak ludzie próbują być pojednani poza Chrystusem. Ludzie chcą pokoju bez Chrystusa. To się nigdy nie zdarzy, to się nigdy nie uda, świat nigdy nie będzie w pokoju i świat nigdy nie będzie pojednany bez Chrystusa. Także Pan Bóg naprawdę uczynił dużo dla człowieka, nie tylko uczynił to, że nie zalicza grzechów, żadnych grzechów tym, którzy należą do Chrystusa, ale jeszcze oprócz tego, Wyróżnia człowieka, daje mu taki autorytet. Człowiek ma ten przywilej dany od Boga, żeby iść i mówić o wielkim Bogu ludziom dookoła. Jest to niesamowity przywilej Boży, jest to wielka łaska Boża, jest to wielka dobroć Boża. Zrobimy przerwę. than s Wracamy do naszej rozmowy, do czytania, czytania wielkiej ilości wersetów, wierszy, które mówią, co Pan Bóg dał w Jezusie Chrystusie, aby ci, którzy należą do Chrystusa, mieli okazję przypomnieć sobie i cieszyć się i być wdzięcznym Bogu. A ci, co nie należą jeszcze do Chrystusa, może są religijni, może chodzą do kościoła, ale nie należą jeszcze do Chrystusa żeby zobaczyli i żeby zachęciło was do tego i żeby dzisiaj był, ten dzień dzisiaj był dniem, który będzie pierwszym dniem przynależności waszej do Jezusa Chrystusa. Następnym miejscem, który będziemy czytać, to jest miejsce, które mówi o szpiegach i szpiegowaniu. Ludzie przyszli, aby wyszpiegować pewną grupę ludzi, ale po co to zrobili? Jest to zapisane w liście apostoła Pawła do Galacjan, rozdział drugi wiersz 4. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokryjomo zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. To jest tym fałszywym szpiegiem, tak jak przed chwilą powiedziałeś, albo kto, które to są osoby, nie bacząc na fałszywych braci, którzy po zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność. Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł mówi, że są ludzie, którzy mówią, że są w Chrystusie, a tak naprawdę nie są, że oni wchodzą pomiędzy tych, którzy są w Chrystusie, którzy wierzą prawdziwie i mają poznanie Chrystusa i, i, i doświadczyli Jego łaski, Jego zbawienia, pokoju, usprawiedliwienia. Apostoł Paweł mówi, że wolność naszą, którą mamy w Chrystusie. Jeżeli prawdziwie jesteś w Chrystusie, jeżeli prawdziwie wierzysz, jesteś wolny, wolny od winy, odpiętna winy grzechu, masz pokój z Bogiem, kochasz Boga i Bóg nie jest przeciwko Tobie, ale Bóg jest tym, który jest po Twojej stronie, dlatego, że uwierzyłeś w Jego Syna, a Jego Syn umarł za Twoje grzechy i to Jego Syn, Jezus, stawia się za Tobą. Masz adwokata. W każdej minucie godzinie życia możesz doświadczać relacji z żywym Bogiem, doświadczać tej cudownej wolności bycia ze swoim Ojcem, gdziekolwiek jesteś. Możesz w każdym miejscu wzywać imienia swojego Pana Jezusa Chrystusa i mieć tą pewność, że On jest tym, który się troszczy o ciebie i że to, co On uczynił, jest Absolutnie wystarczalne do Twojego zbawienia, ale nie tylko, że uczynił, ale że On żyje w Tobie, i że przez miłość do Niego, On żyjąc w Tobie, to Jego satysfakcjonuje, nie wypełnianie przykazań po to, żeby coś a, a, po to, aby być sprawiedliwym, ale wypełnianie przykazań z miłości do Niego. I teraz dlaczego tak rozwinąłem ten temat? Dlatego, że ci ludzie, którzy mówią, że są w Chrystusie, będą przychodzili do tych, którzy mają tą wolność w Chrystusie i będą ich chcieli podbić w niewolę. W niewolę czego? Z powrotem zasłonić im Jezusa Chrystusa, to, co On uczynił na krzyżu, a wymalować nad, czy też przed ich oczami, cokolwiek innego. Czy to może będą osoby, do których powinni się modlić, czy też może jakieś przepisy, które będą, czy też powinni wypełniać. Jednak to wszystko, jeżeli to nie jest Jezus Chrystus, to prowadzi mnie i ciebie do niewoli. Dlatego ta jedyna prawdziwa wolność jest w Jezusie Chrystusie i sam Pan Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli Syn Człowieczy was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To jest tak, jakby ktoś powiedział, słuchaj, Mówisz, że należy do Chrystusa. Nie opowiadaj. Wróć do starej religii. Wróć do starej religii. Stara religia wszystko ci załatwi. To jest między innymi to. Ja słyszałem nieraz takie powiedzenia. Wróć do starej religii. To jest ta niewola. Wróć do starej niewoli. Po co będziesz mówił, że masz wolność. Wróć do starej religii. Nie, nie mów o wolności. To jest właśnie to zachęcanie do powrotu do niewoli. Następny wiersz bardzo obszernie objaśnia właśnie dla tych, którzy nie należą jeszcze do Chrystusa, a chcieliby należeć, a może nie do końca jeszcze rozumieją. Ten wiersz bardzo dobrze to wyjaśnia, a jest to wiersz również w tym samym liście, liście do Galacjan, rozdział 2, wiersz 16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Ten fragment z drugiego rozdziału listu do Galacjan jest intesencją całej Ewangelii, że człowiek zostaje usprawiedliwion nie z uczynków zakonu w tym tłumaczeniu, czy też w innych tłumaczeniach z uczynków prawa, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary Chrystusa. Jeżeli uwierzyłeś, Jesteś usprawiedliwiony z grzechów, z wiary Chrystusa. Masz wiarę Bożą, wiarę zbawczą, wiarę, która, dzięki której Bóg mówi, patrząc na Ciebie, On mi ufa, On prawdziwie zaufał mojemu synowi, On prawdziwie oddał swoje życie synowi, On prawdziwie odwrócił się od starego życia, od grzechów i zwrócił się do mojego Syna i przyjął od mojego Syna usprawiedliwienie, przyjął zbawienie, przyjął łaskę. I apostoł Paweł tutaj mówi, że ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, żaden człowiek nie będzie mógł stanąć przed Bogiem i chlubić się przed Bogiem i powiedzieć Boże, ja wypełniłem Twoje prawo i jestem sprawiedliwy. Dlatego, że Pismo mówi wyraźnie, że wszyscy zgrzeszyli i są usprawiedliwieni z łaski, darmo, przez odkupienie, które jest w Chrystusie. Tylko w Chrystusie. Jeżeli jakikolwiek człowiek próbuje osiągnąć zbawienie i usprawiedliwienie poza Chrystusem, czy też w jakimkolwiek kościele, religii, czy na własną rękę, zawiedzie się. Nie osiągnie tego. Natomiast każdy, który zwraca się do Chrystusa, zostanie usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa, w Chrystusie. Czy nie wygląda to proste, czy nie wygląda to nie tylko proste, ale i bardzo zachęcające? Czy nie jest to wspaniałe, że w ten sposób można odpocząć od tych zabiegów, żeby sobie zasłużyć na to, co już zostało wykupione, zapłacone? Czy to nie jest dobra wiadomość, można się dziwić, że mimo tego jednak są niektórzy Którzy wolą być w niewoli, w niewoli religii, w niewoli przykazań Ale nie chcą wolności Dziwne to może, ale tak jest Dziękujemy za to, że mogliśmy przebywać z wami Zapraszamy za tydzień Będziemy dalej szukać, patrzeć i Podziwiać Boga za to, co dał człowiekowi, który jest w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy wam, modlimy się za was i dziękujemy również Ani, Józefowi, Lupa. Dziękujemy państwu. Dziękujemy.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 Dziękując też wszystkim tym ze słuchaczy, którzy znaleźli powód, aby regularnie słuchać audycji Wiara i Wolność. Panu i Bogu, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będą dzięki za Was, drodzy, którzy słuchając, w zastacie w wierze i przekonaniu, że Słowo Boże jest chlebem życia i skutecznym mieczem Ducha Bożego. Jeżeli potrzebujesz materiały, które byłyby pomocne w poznawaniu i karmieniu się Słowem Bożym, można telefonować teraz na numer 503. 0068 503 0068 lub 931 1401 931 1401 Obydwa telefony kierunkowe 773 Gdy pragniesz rozmawiać teraz lub potrzebujesz modlitwy, możesz telefonować również na ten sam numer 1 lub drugi. Zachęcam do słuchania całodobowej audycji chrześcijańskiej na fali 9.0.1. I zastanówmy się, na krzyżu obok Chrystusa wisiało dwóch grzeszników. Jeden z nich poszedł na potępienie, drugi do raju. Chrystus dzieli świat na grzeszników, którzy idą do piekła i grzeszników, którzy idą do raju. Do której grupy ty należysz? Do usłyszenia mówi Tadeusz Tomat.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 4701 North Canfield w Norwich. Jest to pomiędzy Harlem i Cumberland w pobliżu ulicy Lawrence. Zapraszamy. Telefon 630 458 0940 lub 708 456 3887. Jeszcze raz powtarzam telefon 630 458 0940 lub 708 456 3887